Soja to nie jest jeszcze aż tak popularna roślina w Polsce, ale to chyba jednak roślina, którą warto uprawiać. O tym rozmawiam z panią Anną Stachiejewą, panią dyrektor regionalną w firmie AgroYumis. Pani Anno, warto uprawiać soję w naszych warunkach, w naszym klimacie? Czy to może już troszeczkę za zimno? W Polsce dzięki odmianom, które już są dostępne na rynku, warto uprawiać, nawet w rejonach północnych polskim. Te odmiany dają też dobre plony i tutaj jesteśmy teraz na targach i podchodzą do nas rolnicy, które są zadowoleni ze swoich plonów. Na przykład był pan, który w województwie pomorskim uprawiał odmianę Nóżkę i zebrał plon 3 tony. No właśnie, ale tutaj u nas na północy, Warmia, Pomorze, jest jednak zimno, krótszy sezon wegetacyjny. W jaki sposób odróżnić, czy soja jest wczesna, czy późna? Czy w przypadku soi też są takie oznaczenia jak w kukurydzy liczba FAO? W przypadku SOI wczesność jest oznaczana za pomocą 0, tak? tu są zalecane odmiany 4 lub 3 zerowe, ale zawsze skontaktując się z osobą z naszej firmy dostaną Państwo informację, którą odmianą lepiej siać. Tak? A tak orientacyjnie, jakie odmiany byłyby zalecane na północ Polski, a jakie na południe, na przykład na Śląsk? z takich najbardziej znanych naszych odmian są dwie odmiany, które już przez trzy lata są uprawiane w kraju. To jest odmiana Nóżka i odmiana Mawka. Odmiana Nóżka już jest na północy uprawiana. Odmiana Mawka jest od e, centrum kraju i do południa, ale nie, czasem e, mamy e, telefony od rolników, którzy chcą też Mawkę siać na północy. Mówimy, że to jest na własne ryzyko i sieją. Nie? I to, to zależy, jaki będzie rok, czasem się uda zebrać to bez desykacji, ale zawsze jest ryzyko, że, że może ta desykacja będzie potrzebna. W przypadku anuszki zbiór bez desykacji jest gwarantowany. A kiedy się zbiera soję? Soję zbieramy we wrześniu, to już zależy też od roku, tak? może to być połowa, koniec września. Jakie są wymagania wobec gleby? Czy soja jest bardzo wymagającą rośliną? Jak to nawozić trzeba? Co zrobić, żeby ta soja nam się naprawdę fajnie udała? Jeżeli chodzi o wymagania, to jest: zalecamy siać soję na glebach do czwartej klasy. Wiadomo, nie każdy też ma takie warunki, takie gleby. Na piątych, szóstych też można uprawiać, ale tam zawsze jest ryzyko, że w przypadku suszy plon ten będzie mniejszy, tak? Ale taki samo jest z innymi uprawami, że na słabszych glebach plony są, są mniejsze. Jeżeli chodzi o naważenie, to naważenie jest w soje bardzo niskie w porównaniu z innymi uprawami, bo soje jest rośliną motylkową i 60% azotu wiąże z powietrza za pomocą bakterii brodawkowych. Dlatego zalecamy dać azotu tylko dawkę startową, to jest około 20-30 kg. Zawsze też ta dawka jest obliczana dokładnie na podstawie analizy gleby. Jeżeli chodzi o naważenia patasowe i fosforowe, to jest około 90-100 kg na 1 hektar potasu i fosforu. Mówi Pani, że jest to roślina motylkowa, czyli można ją wykorzystać w płodozmianie w ramach zazielenienia przecież, tak? Jak najbardziej. Można wykorzystać w płodozmianie w ramach zazielenienia i też, co dla większości jest tutaj e, ciekawe, to e, w tym roku będą większe dopłaty na rośliny wysokobiałkowe i do tych roślin też e, należy soja. Jak soja znosi e, niedobory wody? U nas na Pomorzu na przykład jest bardzo suchy czerwiec. E, są w innych regionach również takie typowo bardzo suche miesiące. E, czy trzeba specjalnie zadbać e, o soję wtedy? Czy poradzi ona sobie sama? Dla soje e, bardzo ważne, żeby e, nie było niedoboru wody w okresie kwitnienia i zawiązywania strąków. Kiedy ona kwitnie? Od 20-25 czerwca. A czy soja potrzebuje zapylaczy przy kwitnieniu? To jest roślina samopylna, więc nie potrzebujemy. Czyli tutaj mamy w okolicach końca czerwca kwestię tego, że musi być dużo wody, a wcześniej nie ma takiego problemu? Nie ma takiego problemu, musi być wystarczająca ilość wody podczas kwitnienia i zawiązywania strąków, ale soja ma korzyn palowy, który też sięgł głęboko i może pobierać też wody i składniki pokarmowe z głębszych warstw. I Ostatnia sprawa, 50 lat temu kukurydza, roślina równie egzotyczna jak soja była uprawiana właściwie głównie eksperymentalnie, dziś mamy milion hektarów kukurydzy. Soja całkiem niedawno weszła na polskie pola i Spodziewać się można, że za kilkadziesiąt lat również stuknie milion pól sojowych. Trafna prognoza, jak pani uważa. Czy to pozostanie uprawa niszowa? Ja powiem, jak wygląda sytuacja, jak wyglądała sytuacja w uprawie soi przez ostatnie lata. Jeszcze w roku 2011 soj w Polsce było uprawiane około 200 hektarów. A w roku w zeszłym, w 2014 soi w Polsce było zasiano już około 6 tysięcy hektarów. I sami widzimy, jak w ciągu tych trzech Lat powierzchnia uprawy Soje wzrosła o prawie 6000 hektarów. Więc tutaj e, myślę, że perspektywy są, i jestem pewna, że w tym roku ta powierzchnia będzie znacznie, znacznie większa.